Rozdział 22. W ostatnich dniach Syjon rozprzestrzeni się i umocni i Pan zgromadzi Izrael z dobrocią i litością. Izrael zatriumfuje. Porównaj z rozdziałem 54 Izajasza. Wtedy wypełnią się słowa. Śpiewaj z radości niepłodna, któraś nie rodziła. Wesel się i wznoś radosne okrzyki, któraś nie doznała bólów porodu. Bo liczniejsze jest potomstwo porzuconej, niż potomstwo mającej męża, mówi Pan Rozszerz powierzchnię swojego namiotu, rozciągnij płótna swego mieszkania, wydłuż sznury i wbij mocno paliki Bo rozprzestrzenisz się na prawo i lewo, Twoje potomstwo posiądzie inne narody i zaludni opuszczone miasta nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie będziesz zmieszana i nie doznasz pohańbienia. Zapomnisz o wstydzie swej młodości i nie wspomnisz już hańby Twego wdowieństwa. Bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów, Odkupicielem Twoim święty Bóg Izraela, nazywany Bogiem całej ziemi. Jak Niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu wezwał Cię Pan i, jak do porzuconej żony młodości, mówi Twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem Cię, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko swe oblicze, ale w dobroci wieczystej nad Tobą się ulituje, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Tak samo jak za dni Noego przysiągłem, że wody Noego nigdy już więcej nie zaleją ziemi, tak też teraz przysięgam, że nie będę zawzięty w mym gniewie na ciebie. Góry rozstąpią się i wzgórza znikną, ale moja dobroć dla ciebie nie przeminie, ani też przymierze mego pokoju nie ustanie, mówi Pan, który ma nad tobą miłosierdzie. O nieszczęśliwa! Burzą smagana, niepocieszona, oto osadzę Twoje kamienie na diamentach, a fundamenty Twoje na szafirach. Uczynię okna Twoje z agatów, bramy Twoje z górskiego kryształu, a cały obwód Tych murów z drogich kamieni. Wszystkie Twoje dzieci będą uczniami Pana, i wielka będzie ich pomyślność Twoją opoką będzie sprawiedliwość Wolna będziesz od ucisku Więc bać się nie będziesz I nieznana ci będzie trwoga Bo nie będzie do ciebie przystępu Jeśli cię napadną Nie będzie to ode mnie Kto przeciw tobie wystąpi Przed tobą padnie To ja stworzyłem kowala Który dmie na ogień rozżarzonych węgli I wykuwa broń Ja stworzyłem też żołnierza który zabija. Wszelka broń sporządzona przeciw Tobie zawiedzie, a każdego, kto Cię oskarży w sądzie, pokonasz. Takie będzie dziedzictwo sług Pana, których prawość wywodzi się ode mnie, mówi Pan.